Witamy w Sądzie XXI wieku. To jest już odcinek trzeci sezonu trzeciego. A mówią do Was dzisiaj w wyjątkowo innym składzie Bite Iter oraz... Oraz Minimal. Tak, Patryka porwało UFO wyjątkowo i może będzie za miesiąc, jak już tam mu przeszczepią mózg, czy coś tam nie. No, a to będzie nadal XXI wiek, jako że mamy 12 października 2011 roku. A tematem dzisiejszej sondy będą telefony komórkowe z systemem operacyjnym oraz y, ich warianty bezsystemowe. No, ja tutaj powiem, że to jest troszeczkę takie naciągane mówienie, bo w jakim sensie może być telefon bezsystemowy? Każdy telefon, jakiś system swój ma, prawda? No dobrze, no to tak, rzeczywiście, aczkolwiek to jest taki temat y, chwytliwy. Zbliżamy się coraz bardziej w stronę faktu z tematami. Więc wiesz. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Y, chcesz mówić o komórkach tych systemowych, czy bezsystemowych? No, ja powiem, że jestem posiadaczem w tej chwili mm, no jednej takiej, można powiedzieć, bezsystemowej, i jednej systemowej, jeżeli już tak powiemy. Podobnie w świecie komputerów też byłem posiadaczem komputera, jak już tą analogię mamy przenieść bezsystemowego Commodore 64, no bo tam system operacyjny był w Romie i w zasadzie nie różnił się od tego, co obecnie nazywamy BIOSem. Więc... Był dedykowany. Tak, no więc to może by była precyzyjniejsza terminologia, ale yy, nie no, ja myślę, że mogę coś powiedzieć i o takich systemowych i bezsystemowych, o Nokii 6.6.1.0 czy też o Toshibie G900, którą aktualnie no, używam jako podstawowej. Czyli co? Będziemy się mieszali tak. z tematami, więc y, może ja zacznę, y, a zacznę od trzeciego już zgonu Symbiana. No bo dlaczego właśnie trzeciego? Poprzedni był, jak Nokia wchodziła w projekt Maemo. Teraz, jest, teraz jest ich romans z Microsoftem, to jest zgon kolejny, a pierwszy? A pierwszy zgon Symbiana to było UiQ. Nie wiem, być może używałeś kiedyś y, Sony Ericsona z Symbianem i one były wyposażone w interfejs UIQ. Słynna mama. seria P Sony Ericssonów z klawiaturą taką kciukową, pseudokciukową. No w każdym razie to było kiepskie. Było wolne, i y, Sony Ericsson wycofał się z Open Handset Alliance. Y, tym sposobem projekt UIQ poległ. To był pierwszy zgon Symbiana. No, ale i tak Sony wycofywał, ten Ericsson się wycofywał z mniejszej liczby rzeczy niż Nokia, no bo Nokia się wycofuje z Migo, z, z Symbiana, to już się wycofuje on któryś raz, po raz trzeci, tak jak powiedziałeś. A Ericsson, chyba najgorsze z czego, co się w swojej historii wycofał, to z zakupu Nokii, bo byli bliscy tego w pierwszej połowie lat 90., a potem sobie pruli w brodę, że jednak tego nie zrobili. Już wydaje mi się, że jednak z Sony dał im więcej. Do tej pory używam okazjonalnie telefonu właśnie z podmarki Sony Ericsson i cenię je sobie, za, głównie za długi czas pracy na baterii w porównaniu do HTC Desire, którego używam na co dzień. No właśnie, wspomnieliśmy o Memo i o Migo i jak wygląda sytuacja z tym? Orientujesz się obecnie? No cóż, obecnie y, Migo y, stał się projektem otwartym. Y, Intel bardzo wspiera Migo. I nie wiem, czyżbyśmy się mieli wkrótce spodziewać y, Intel Phone? No nie wiem. Prawdopodobnie. Intel nawiązał słuchacze z, y, z Samsungiem, Linux Foundation i Fundacja Limo to też firmują i obecnie yy, na rzecz, znaczy zamiast zarzuconego projektu MIGO yy, nazwali to Tizen. Planują o, urządzenia z tym. No to fajnie, fajnie. Ciekaw jestem, co będą mieli do zaoferowania. Yy, ale dobrze, przejdźmy do WebOS-a, czyli takiego zgniłego jałka, które chcemy oddać, choćby ze stratą, byle się tego pozbyć. No HP prawdę mówiąc troszeczkę jest równie niezrozumiały ostatnio co Nokia gdy chodzi o ich strategię ym, w segmencie urządzeń mobilnych nie wiem po co oni to robią No to, to w ogóle jest śmieszne bo podobno HP również sprzedaje, sprzedaje albo już sprzedało swój dział technologii mobilnych tylko w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć komu bo przyznaję nie przygotowałem się też tego nie sprawdziłem to się wypnie. Okej. Okay. No, ale to tak moje ten zdychania na początku mówienia o tym widzenie. No, więc WebOS to jest taka alternatywa, powiedzmy troszeczkę teoretyczna, bo urządzenia w tym w zasadzie nie wychodzą. Dokładnie, a te które wyszły są sprzedawane po 300, tutaj mam napisane złotych, ale wątpię. Raczej obstawiałbym dolary. No to zapraszamy na Allegro do sprawdzenia tych faktów, jak komuś się uda za 300 złotych, to niech to uważa za okazję, bo to jest waluta mniej warta. Dokładnie. W ogóle czym był WebOS, WebOS bo być może słuchacze y, nie są zorientowani w tych, tej tematyce i nie wiedzą, y, no to WebOS miał być odpowiedzią palma na y, iPhone'a, czyli ruchy ze strony Apple. Mam rację? Masz rację, no to firma Apple wiadomo, że wychodząc ze swojej ze swoją serią urządzeń zastrzyniających się na, na literkę i y, główną siłę swoją jaką okazała to nie była technologia, sam system, jego dopracowanie, tylko y, marketing. To znaczy oni mają tak samo jak na rynku komputerów y, swoich zagorzałych fanów, tak samo kreują swoją markę w oparciu o właśnie przywiązanie do marki. Taki szpan, prawda, że o, mam takiego, popatrzcie się, fajnego nowego iPhone'a błyszczącego, bialutkiego, czy jakiegoś tam lizalnego z lizalnym interfejsem. O smaku truskawki. A, nie, tak, nie, nie co truskawki, truskawki, mówić. To, to Dokładnie. To, Dokładnie, nie, nie, nie chcę mówić, bo, ten, bo już w ostatnim odcinku przypowiedzieliśmy śmierć Steve'a Jobsa i... I obałem się, że to kurczę. On kiedyś już miał raka, ale wyzdrowiał. Więc... No to, to magia, nie? No w każdym razie w ogóle przecież chyba wszystkim znane są yy, chwyty marketingowe ze strony Apple pod tytułem wypuszczamy nowy telefon, który tak naprawdę jest taki sam jak stary, ale ma odblokowane software'owo pewne funkcje. Ma antenę zamontowaną tak, że nawet jak się trzyma ręką w tym miejscu, gdzie ona jest, to i tak yy, można Odbierać. Tutaj tak, tu aluzja do iPhone'a 4S bodaj, czy coś w tym stylu. whatever. No to Steve Jobs, jak to trzymać, żeby było odpowiednie. You're doing it wrong. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. No dobra, um, nie wiedza użytkowników, a naciągactwo operatorów, to być może słyszałeś, że w sieci przewinęło się sporo wątków o tym, jak to ludzie yy, wiadolili, że mają po tysiąc, jak nie więcej złotych do zapłacenia za mobilny internet. No to zwłaszcza ten yy, właśnie wspomniany przez Ciebie słany Ericsson był z tego znany w modelu C35i, gdzie jednym przyciskiem nieopatrznie wciśniętym tym wchodziło się do internetu. No tak, a jeszcze za czasów Sony Ericsona C35 internet był y, towarem mobilnym, oczywiście dosyć luksusowym, z tego co kojarzę. No zwłaszcza w Polsce. <śmiech> e, whatever, no w każdym razie e, nie wiem czy słyszałeś, teraz jest, ma wejść jakaś ustawa, która ma nakładać na operatorów pewne obowiązki co do pakietów i ich końca, że e, po zakończeniu pakietu operator powinien odciąć nas od internetu oraz poinformować, że pakiet się skończył. I... No, idea jest szczytna, ale moim zdaniem wykonanie będzie leżało. No, wykonanie państwowe jak zwykle leży, prawda? To znaczy... Y jeżeli państwo by się nie zajmowało takimi rzeczami w ogóle, to wtedy klienci byliby ostrożniejsi, bo nie mieliby poczucia, że państwo udaje, że o nich dba i czytaliby umowy. W związku z czym hmm, oferenci, czyli prawda sieci komórkowe, by tutaj hmm, konkurowały o tych klientów myślących nad takimi rzeczami, zastanawiającymi się jak pozycją umowy i dobrowolnie by na przykład hmm, znaki pewne hmm, handlowe czy towarowe, jakby to powiedzieć taki branding tego rodzaju uzgodnień standardów no afiszowali się z nimi, na przykład by porozumienie polskich, powiedzmy, operatorów komórkowych wydało taką normę i oni by się dobrowolnie do niej stosowali, ta norma by miała jakiś znaczek, powiedzmy, i taki znaczek widniejący na umowie, czy na danym, powiedzmy, tam stronie internetowej ogłaszającej nowy typ, taryf, by mm, no, informował klienta o tym, że nie będzie naciągany na płacenie drogich rachunków, bo będzie ostrzegany przed tym, zanim to nastąpi. Przejście Idea na szczytna, aczkolwiek, jak już wspomniałem, wątpię w jej wykonanie. No, dlatego mówię, prywatne powinno być wykonane, a nie państwowe. No dobrze. Zatem co powiesz mi na temat nazywania wszystkiego, co ma dotykowy ekran smartfonem, czyli te wszystkie LG cookie, y, jakieś tam inne ciasteczka albo jeszcze inne śmieszne telefony, które mają system y, bardzo podobny do y, Sony Ericssonów, Nokii i tym podobnych, czyli dedykowany, a jednak są y, reklamowane jako smartfony. No ja nie mam jakiejś jakiegoś głębszego sprzeciwu wobec tego dlatego, że ja uznaję klasyczną definicję smartfona, że jest to PDA czyli Personal Digital Assistant z dodaną funkcjonalnością telefonu czyli że potrafi dzwonić no dobrze, tylko w takim razie co powiesz na argument, że te pseudo smartfony nawet nie mają jako takiego kalendarza znaczy, może mają ale no nie wiem, android mnie rozpieścił być może i Symbian że tam oczekuje takich wiesz mecy, jak synchronizacja z Googlem albo chociażby eksport kalendarza no pierwsze PDA tego nie miały więc myślę że to jest kwestia takiej trochę ewolucji definicji z czasem co jest dość niebezpieczną rzeczą no bo jeżeli pojęcia zmieniają swój zakres z czasem to wtedy musimy odwołując się do danego pojęcia podawać też datę z kiedy to pojęcie rozumiemy no, ja tutaj bym się nie, nie czepiał. Są to też się zastanawiam, Też się zastanawiam nad faktem, że część telefonów nazywamy featurefonami, czyli te wszelkie Nokia w tej chwili serii E na przykład, które mają symbiana, czyli teoretycznie moglibyśmy je nazwać smartfonem, a jednak są nazywane featurefon. Czy to jest jakieś tylko marketingowe określenie, czy, czy być może coś za tym idzie? Chyba tylko marketingowe, to znaczy feature to jest cecha, prawda, jakiś taki fajny bajer, no, funkcjonalność można powiedzieć po polsku, ale to też jest po angielsku czasownik, że y, dany producent może feature'ować dane urządzenia, czyli je jakoś szczególnie tutaj, no, szczycić się. Niby. No bo jeszcze zwróć uwagę, że były PDA, czyli dotykowy ekran, smartfony, ekran niedotykowy, no i jeszcze Nokia wyskoczyła ze swoimi featurefonami. No to to jest jakaś nowa mowa, noti. No i zobaczymy, czy się przyjmie, czy rzeczywiście rynek ma zapotrzebowanie na takie określenie. O, właśnie zaczął padać deszcz. Nie wiem, czy to się nie odbije na jakości nagrania. To taki feature. <śmiech> Podkład. Included. Dobrze, e, łatwiej spiracić aplikacje. Na systemowych, nie? dokładnie no, To jest w ogóle zaleta systemowych telefonów, że są bardziej jakby takie kompatybilne. Jak jest dużo różnych urządzeń, różnych producentów, nawet z tym samym systemem, no to między nimi przerzucić jakieś dane, ustawienia, yy, no w ogóle przesiąć się z, na przykład z jednego na drugi, czy jak się ma taki, a kolega ma inny, ale też takim samym systemem, czy innowacje, ale tego samego też, no to Wtedy to łatwiej współpracuje, jak gdyby, niż jeżeli to są telefony tak zwane bezsystemowe, gdzie są te tak zwane dedykowane, chociaż to też nie polskie słowo, systemy. No i też oczywiście, ja tu powiedziałem wspiracić, ale piractwa nie popieramy, yy, ale, ale, yy, no wystarczy przejrzeć fora i posty typu skończyła mi się subskrypcja automapy, pomóżcie i odpowiedź a tutaj masz kraka, tam skopiuj sobie klik taki taki Okej okay. No dobrze, nie, bo my nie o tym w ogóle. Tak, tak. My o tym, czym się różnią te systemowe i uniwersalność tych systemowych, że to jeden system jest na wielu różnych urządzeniach, różnych producentów. No też jest tutaj ryzyko pewne zaszyte w tym, bo wirusy i trojany mogą się szerzyć w ten sposób dość yy, łatwo. No tak, w myśl zasady, że jeżeli coś jest popularne, to powstaje na to wszelkiego rodzaju malware. Yy, zresztą już w tej chwili Android Market jest zasypywany klonami płatnych aplikacji za darmo, które tam są cięż cięższe o parę kilobajtów. Yy, także... No, w App Store chyba czegoś takiego nie ma, bo z tego co jest, się orientuje, Apple ma taką, a nie inną politykę. A możesz się wypowiedzieć, jak jest w temacie Windows Mobile? też Windows Phone? Bo podejrzewam, że będzie to samo. No, nie znam tam żadnego wirusa, prawdę mówiąc, więc trudno powiedzieć. Yy, czy, no, ile ich jest? To jest dopiero raczkująca dziedzina trochę te wirusy komórkowe. A... Na przykład Kasperski stworzył w ramach takiego Proof of Concept, taki wirus Kabir, który się bluetoothem potrafi rozprzestrzeniać i który potrafi też szkodliwe działania przedsiębrać takie, że wyładowuje szybko baterie w telefonie. Hmm. Wydaje mi się, że rozładowanie szybkie baterii to, to nie jest domena wirusów, tylko bardziej współczesnych telefonów, ale dobra. No, no, coś niektóry, jest na rzeczy. Niektóre na systemy mają takie wirusy wbudowane po prostu. <laughs> to jest na pewno na rzeczy, ponieważ osobiście mam płytkę instalacyjną y, Nortona Antywirus Mobile Edition. Nie wiem, nie próbowałem. Dostałem w ramach y, jakichś tam testów. Ale jakoś nie, nie odczuwałem potrzeby wypróbowania tego, bo telefony z Windowsem i tak były dosyć powolne. No ale nie oszukujmy się, to były czasy procesorów 500 MHz yy, i nakładki SENS, tudzież Touch Flow. Nie oszukujmy się też, że sztuka pisania wirusów komputerowych yy, podupadła trochę, bo kiedyś ludzie pisali, mówię o zwykłych komputerach, yy, etc. prawda, pisali ludzie wirusy komputerowe, natomiast w obecnych czasach yy, internetu użytkowników coraz mniej prawda, technicznych, używających powszechnie komputerów, to bardziej się opłaca pisać różne takie in trojany i malwery, które użytkownicy uruchamiają u siebie czy instalują dobrowolnie. Więc wirusy, które by same musiały przedsiębrać ten wysiłek, żeby się poza kontrolą, za plecami użytkownika, rozmnożyć, gdzieś tam coś zainfekować, to już no, jest ich to coraz, coraz, coraz mniejszy, jest ich udział ogólnie w szkodliwym oprogramowaniu. Na tutaj jeszcze w, ramach, na mobilnym, w mobilnej dziedzinie. Tutaj jeszcze w ramach małej dygresji e, ostatnio oglądałem e, nagranie ze spotkania TED, czy tam TEDx, nie, nie, nie, nie wiem, nie już nie pamiętam, czy to było e, ten TED główny, czy, czy może właśnie taki e, klon TEDa, organizowany na całym świecie, aczkolwiek e, później w show notesach e, Wrzucę link do tego nagrania, także wszyscy, którzy, są, y, którzy się nie boją angielskiego będą mogli sobie przesłuchać. I to właśnie był się człowiek wypowiadał od... Czy nie chcę oszukać... Nie wiem czy nie od F-Secure. Y, się wypowiadał właśnie na temat wirusów i poruszył bardzo ciekawy przykład. Pokazał kilka wirusów y, z początków tej ery. Kiedy, kiedy zaczęły powstawać no i wtedy to były wirusy pisane dla zabawy tak właściwie dla proof of concept prawda? Mhm. typu wirus, który rysował ci Mario spacerującego po ekranie z kolorowych pikseli albo wirus, który wydawał głośniczkiem systemowym dźwięki takie jak karetka i kilka dolnych wierszy ekranu zajmowała jeżdżąca karetka no w każdym razie jeszcze dalszy ciąg dygresji Pierwszy wirus taki, który się sam replikował, miał w nagłówku zaszyte dane kontaktowe yy, twórców. I to ciekawe, ten człowiek, który prowadził prelekcję, pojechał się z nimi spotkać i ich tam znalazł. Ale po więcej informacji zapraszam do materiału, bo, bo to, jest tylko, to były tylko kilka z, z wielu smaczków, które tam były prezentowane. Oczywiście pojawi się w show notesach. To a propos jeszcze wirusów, to powiem, że to w ogóle jest fascynujące, że urządzenia rozmaitej maści mają coraz większe możliwości, no i owszem, te możliwości nam służą do dobrych celów, ale też coraz więcej, no właśnie, niedogodności w tym się wiąże, chociażby podatność na wirusy, czy na proste awarie, tak jak na przykład zawieszenie czegoś kiedyś Tele telefon komórkowy, no to był do dzwonienia, a nie do tego, żeby y, odpalać na nim jakieś zaawansowane rzeczy, które mogą go powiesić, czy też, które mogą być nawet wirusem. W tej chwili powiesić można kalkulatory graficzne, czy jakieś programowalne Texas instrument Powiesić można, no, w zasadzie wszystko i, i za chwilę będzie można zawirusować wszystko i to trochę takie science fiction się robi. Wybrać boję sobie... się otworzyć lodówkę. No właśnie, wyobraź so sobie Maćku lodówkę, czy samochód jakiś z komputerem pokładowym zaawansowanym, gdzie by było yy, czy to możliwość zawieszenia tego, czy po prostu zawirusowania i przejęcia kontroli na przykład dalnej przez twórcę tego wirusa. Ale jeszcze mamy całą, całą gromadkę punktów na temat telefonów z tak zwanymi dedykowanymi systemami. Aczkolwiek jeszcze szybciutko chciałbym wrócić no do jednego z punktów do jednego z punktów, a właściwie dwóch z tej grupki pierwszej, otóż Windows Phone 7, czyżby odgrzewany kotlet? Odgrzewany, to znaczy co odgrzewane? Że chyba on to znaczy... był raczej Windows 8, to w drugą stronę. Wydaje mi się, że Microsoft się troszkę spóźnił. Po wielkim sukcesie iOS-a i jeszcze większej ekspansji Androida. Mhm. Windows Phone 7. Teraz tak ratowanie się z kupnem Nokii. Ale... No. Mhm. Nie, Microsoft myślę, że tak samo jak na internet można powiedzieć, że się spóźnił. Czy tak samo jak się spóźnił w dziedzinie rozwoju nowoczesnych języków programowania, bo sam był z Java wcześniej. A na obu tych rynkach jednak Microsoft dobrze sobie dobrze sobie radzi. Jest znaczącym graczem. Więc z Windows Phone'em zauważ, jak oni dużo inwestują w Windows Phone, najpierw wyszedł Windows Phone 7, co prawda to był ruch trochę dziwny, bo był znakomity ekosystem z mnóstwem aplikacji, z mnóstwem znających się na tym użytkowników, specjalistów, takich bardziej zaawansowanych power users związanych z Windows Mobile. O, Dokładnie, wystarczyło to... spojrzeć na forum XDA chociażby, które teraz przeszło na Androida praktycznie całkiem. Oni to odesłali do Lamusa, zgodności z te, żeby można było te aplikacje uruchamiać, nie zapewnili. Tylko całkiem nową platformę właśnie lancują, ale lancują ją porządnie, bo po Windows Phone 7 zaraz wychodzi ten wersję wstępne Windows 8 z tym samym interfejsem, bardziej właśnie to takie dotykowe ekrany różne. Bo z myszą i to, to chyba troszeczkę ciężko obsługiwać. Wychodzi pierwsza poprawka, czyli NoDo. Teraz wychodzi 7.5 wersja, jak właśnie Mango. I dużo nowych tych featureów, prawda? Tech, więc oni to rozwijają i naprawdę to, to nie jest coś takiego jak Internet Explorer, czy jak powiedzmy nawet Office, gdzie już mają dominację i nie muszą jakoś szybko aktualizować i dużo nowych rzeczy w nowej wersji dodawać, tylko naprawdę intensywnie to rozwijają. Więc jeżeli oni to rozwijają i uważają, że im się opłaca inwestować to aż taki wysiłek, to mają przemyślaną strategię. Z pewnością bardziej niż na przykład Nokia. Tak odnoszę wrażenie. A powiedz mi, yy, miałeś okazję się pobawić jakąś słuchawką z Windows Phone? Jeszcze nie. Ja właśnie też, nie kurczę, łażę po tych marketach wszelkich RTV i jak gdzieś mają, to najczęściej rozładowana, a jak nie rozładowana, to wyjęta bateria, a bateria w pudełku, a pudełko nie wiadomo gdzie i weź tu teraz szukaj. I kurczę, nie wiem, jakoś z androidami nigdy nie miałem tego problemu. Przychodzę, dzień dobry, można pooglądać? Można, nawet naładowany jest, chociaż zarzekają się, że nie ładują telefonów. No to ja powiem, że o tym powiemy w którymś z naszych podcastów, bo to chyba nie. To chyba przejdzie, bo to nie jest jakieś bardzo konkurencyjne, co teraz powiem. Dlatego, że Sonda XXI wieku nie jest podcastem o technologiach mobilnych, czy nawet o informatyce ogólnie rzecz biorąc. Więc mogę spokojnie powiedzieć: poreklamować tutaj, że jestem szefem projektu w ramach, w ramach serwisu PDA Site. Produkcji dwóch m, takich podcastów Audycja Mobilnych i, ge i Geek Cloud, więc tam zapraszamy, jeżeli jesteście zainteresowani systemami operacyjnymi, czy technologiami mobil mobilnymi, czy platformami w ogóle, do słuchania pewnie będzie, jak ktoś z nas się pobawi tym Windowsem Phone, czy Windowsem 8, to tam y, relacja jakaś tego będzie zeserwowana. No cóż, no i ostatni już systemowy punkt, czyli system operacyjny to znaczy pełna kontrola. A co za tym idzie, zdejm zdejmowanie simloka czy chociażby rutowanie jednym kliknięciem myszy? No powiedzmy jednym. Myszy? Ale. <laughs> <laughs> tak. Urządzenia wskazującego, tak się ogólnie mówi. Czyli no palpa można na też z to zrobić, no. Można. To jest właśnie, to znaczy no tam niektórzy producenci jak Motorola utrudniają y, pewne czynności, ale w przypadku chociażby HTC y, Samsung też jest bardzo prosty y, root dla Samsunga. A po zrobieniu roota można również zdjąć simloka. to w przypadku telefonów z Androidem oczywiście. Y, w przypadku Symbiana y, zmiana oprogramowania jest utrudniona, aczkolwiek nie niemożliwa z tego, co się orientuję. Yy, podobno a wielki postęp, yy, nowe Nokia, te z dotykowym ekranem, yy, mogą się upgrade'ować over the air. Coś, co wprowadził chyba iPhone. Android miał to już od dawna, praktycznie zaraz po tym, jak iPhone wprowadził. A jak Apple z iPhone'em wprowadziło. A Nokia to jest świetny feature i wszyscy się teraz chwalą, że o właśnie zupgrade'owałem sobie Nokia bezsystemowych tudzież system dedykowanym tudzież nie wiem jak je nazwać poprawnie. No tak, no to chyba jest krótka gadka, no po prostu każdy jest w własny, ze własnym gatunku osobnym i osobna książka na temat każdego, nie? Hmm. Każdy ma hmm. swoje wady, każdy ma swoje zalety. Trudni, <grym> trudno je potraktować tak ogólnie, prawda, że y uniwersalność, że można pisać w takie same aplikacje pod nie, że można pełną kontrolę się ma, ale z drugiej strony wirusy grożą. No tutaj nie, tutaj jest to każdy, każdy jest one of its kind. Dobrze, to ja tylko powiem, że trzymają dłużej w porównaniu do telefonów z systemem. No tak, tylko, że czy telefony bezsystemowe łączą się z internetem, synchronizują pocztę, kalendarz, zadania, nie wiem. Zapętliłem się troszkę. No Zdarza im się, chociaż zwykle w formie bardziej szczątkowej niż te systemowe. Dokładnie. E, no i... No i no i... Nie padają przy zmianie i upgrade'zie softu. Bo się tego nie robi. E. Dobrze, a um, co tu jeszcze jest? Jest często pancerny. Tutaj niekoniecznie... No owszem, stare Nokia są pancerne. Ale o nowych Nokiach czy nowych sony Rixonach, tego nie można powiedzieć. No, mm, ja myślę, do... że to jest przypadkowa zbieżność troszeczkę taka, że te systemowe telefony to są nowsze, bo to jest nowszy trend po prostu. Kiedyś nie było systemowych, a teraz z nowo wychodzących są niemal same systemowe. W związku z czym te systemowe są w nowszych technologiach: są mniej panterne, cieńsze. Służą nie tylko do dzwonienia, ale też mają te wideo, mają kamerkę z przodu, z tyłu do wideokonferencji, mają rozkładane tu klawiaturę yy, oprócz ekranowej, mają jeszcze mały ekranik, drugi tam w środku po rozłożeniu, różne bajery i czujniki jakieś, GPS-y, cudanie widy. I te systemy to wszystko obsługują w sposób dość ujednolicony. No czasem nie zupełnie, czasem jakieś nakładki bywają, czy na Androida, czy coś takiego, które producenci szczególnie lubią. Ale tak, no po prostu taki jest powód, więc y, to nie jest tak, że systemowość telefonu, ale słowo wymyśliłem, że fakt, że telefon jest systemowy, sprzyja temu, żeby on był y, bardziej awaryjny z jednej strony, a z drugiej strony cieńszy i mniej panterny. To po prostu zmiana technologii. Dokładnie, a ja, jako kontrprzykład mogę podać właśnie... Yy, ostatni lot i bliski kontakt z kostką brukową mojego telefonu wydarzyło się to kiedy biegłem do autobusu, niestety autobus mi uciekł o, szkoda by mi było nie wracać się po telefon no ale cóż przeżył <grym> um, coś jeszcze masz do powiedzenia? może? ja mam do powiedzenia że miło mi się tu nie występowało w tym podcaście o, jak miło. Nie, ja jeszcze... To ja jeszcze ostatni, ostatni już naprawdę ostatni punkt y, odnośnie bezsystemowych, że są często prostsze w obsłudze i mniej, mniej kłopotliwe dla starszych użytkowników. Patrz, iPhone y, z klawiszami y, centymetr na centymetr. Emporia. Hmm. No, zdarzają się, ale to... Ja też nie widzę przeszkód, żeby jakiś prosty system właśnie uniwersalny z, niewiel z niewieloma różnymi tam dodatkami, bajerami na takie urządzenie wgrywać znaczy produkować takie urządzenie w oparciu właśnie o jakiś system, no bo to jest też prostsze, nie trzeba takie takiego systemu stworzyć od podstaw hmm. no dobrze czyli co, to będziemy powoli kończyć można się z tobą jakoś skontaktować gdyby się słuchacze chcieli skontaktować? No, można, można w komentarzach pod tym odcinkiem się ze mną kontaktować, bo będę reagował na nie. Zachęcamy do komentowania, bo wtedy raduje się sekcja podcastera. Dokładnie. Ze mną standardowo można mnie łapać na Blipie, na Facebooku, tak. na Google Plusie, mm, na mailu, minimal2małpka, gmail.com. Mnie w A... tych rzeczy. Spoko. Yy... I... I oczywiście komentarze oczekuję, komentarze, a jakże. Co prawda nie zamierzam o nie błagać. Nie, komentujcie, nie komentujecie to, niestety. E, ale dobra, myślę, że pora już kończyć, bo to się robi żenujące. Tłumaczenie e, się z niebłagania sło? o komentarze, no to rzeczywiście. <laughs> jakieś ostatnie słowa? Wolności i sukcesów, jak to mówi Kamil Cewódzki, Tak. No i bądźcie glikami, zatem... bo to jest fajne <głos> zatem y, to co, czego słuchaliście to była sonda XXI wieku już trzeci odcinek trzeciego sezonu zapraszamy na czwarty y, mamy nadzieję, że z Patrykiem, prawda? no to trzeba by się z tymi upokami skontaktować, żeby go oddali dokładnie, jak chcecie to możecie tam napastować Patryka na facebooku Podejrzewam, że, że, że odpisze. No w każdym razie. Nie wiadomo, czym tam ci kotmici mają taką technologię, że się z naszym internetem połączą, że tam odpisze. Na no pewno. A to na koniec, jeszcze może jakiegoś fajnego rzucić rzuć, rzuć krzyżmana ja w odpinić głupoty o rycerzu. Byłem tu, pod jaskinie Smoka, by tę przebiegłą godzinę ubić. Smoku! Smoku, wyjdź z jaskini! Eee, przepana! Smoku! Eee, no, y, przepana... Czego lichy stworzę? Eee, no bo ten tego, no, no jakby to panu wytłumaczyć, no, eee, no bo to nie jest jaskinia Smoka. Nie Smoka? A czegoż więc? eee, eee, eee Jaskinia Głupoty. Najgłupszy polski podcast. Co tydzień znajdziesz tu debilne gadanie na naprawdę przeróżniaste tematy. Zapraszam na Jaskinia COCC.